Cześć, witajcie moi kochani, jak zwykle prosto z Warszawy wita was Piotr. Jak się macie, co u was słychać? Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku i cieszę się, że jesteście przed głośnikami. Zapraszam was bardzo serdecznie na dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że razem ze mną będziecie dobrze się bawić. To, że ja będę miał dobrą zabawę, tego jestem pewien. Ale chciałbym, żebyście również i wy dobrze się bawili. Mam nadzieję, że tak będzie. Wiecie co? Muszę wam coś powiedzieć. Otóż od tygodnia noszę okulary. Niektórzy widzieli mnie w okularach. Pokazywałem wam je ostatnio podczas webinaru na żywo. No tak, wiek już taki, że oczy mi się trochę popsuły. I nie widzę z daleka, muszę nosić okulary, ale nigdy nie myślałem, że to taki kłopot. Nigdy w życiu nie nosiłem okularów i teraz trudno mi się do nich przyzwyczaić. Człowiek nigdy nie docenia tego, co ma. Wydaje nam się, że to, co mamy, jest tak oczywiste, że to nic takiego, że to zwykła rzecz. Nie doceniamy tego, co mamy. Dopiero teraz, kiedy muszę nosić okulary, zrozumiałem, jaki to wielki dar mieć dobry wzrok. Wszyscy, którzy jesteśmy zdrowi, możemy chodzić, nie musimy brać lekarstw, nie zastanawiamy się, jak wielki dar posiadamy, jak wspaniały przywilej mamy. Nie wszyscy są zdrowi, nie wszyscy dobrze widzą, nie wszyscy mogą chodzić. Zastanówcie się nad tym. Doceniamy rzeczy, które tracimy. Rzadko jest tak, że doceniamy to, co mamy. Rzadko w ogóle o tym myślimy. Jan Kochanowski, polski poeta, który żył w XVI wieku napisał tak. Szlachetne zdrowie Nikt się nie dowie Jako smakujesz Aż się zepsujesz Zrozumieliście? Zauważcie, że przez 500 lat Język polski Się zmienił, ale wciąż Można wszystko zrozumieć Szlachetne zdrowie Czyli wspaniałe zdrowie Nikt się nie dowie Jako smakujesz Czyli nikt nie zrozumie, jak smakujesz, jakie jesteś, aż się zepsujesz. Dopiero gdy nam się zdrowie zepsuje, wtedy rozumiemy, jak wspaniale smakowało, jak jest dla nas ważne. Hm. Właśnie takie refleksje mnie naszły w związku z moim wzrokiem, moimi okularami i tym się chciałem ...z Wami podzielić. Ale nie tylko... ...o tym chciałem dziś opowiedzieć. Kochani, ostatnio... ...próbowałem... ...wyjaśnić Wam... ...o co mniej więcej chodzi... ...w fizyce kwantowej... Sam nie jestem fizykiem ani naukowcem Ale ten temat bardzo mnie fascynuje To jak działa świat, wszechświat, inne galaktyki Podróże w czasie, przestrzeni To wszystko bardzo rozpala moją wyobraźnię Rozpala wyobraźnię, czyli działa na moją wyobraźnię Tak jakby rozpalać ogień to powoduje, że myślę o tym dość często używany zwrot rozpala wyobraźnię. Jestem pewien, że na przykład myślenie o Polsce rozpala waszą wyobraźnię, że myślicie o tym, jak przyjedziecie do Polski, jak to będzie. Spotkacie się z polskimi przyjaciółmi, rodzinami, będziecie rozmawiać po polsku. Wszystko to rozpala waszą wyobraźnię. Zgadza się? Prawda? Fizyka kwantowa rozpala moją wyobraźnię. Dziś opowiem wam dwie historie. Są to przypadki, historie, które zdarzyły się naprawdę. Takie informacje znalazłem w internecie. Pamiętacie, że fizyka kwantowa mówi o tym, że cząsteczki znajdują się w danym miejscu tylko z pewnym prawdopodobieństwem, że przyszłość, teraźniejszość i przeszłość dzieje się jednocześnie, że czas jest tylko iluzją. Fizyka kwantowa mówi o tym, że żyjemy w nieskończonej ilości możliwości, a nasza świadomość to, że obserwujemy świat ma wielki wpływ na to jak wyglądają rzeczy Fizyka kwantowa mówi, że nie żyjemy w jednej rzeczywistości Że jest wiele rzeczywistości bardzo podobnych do naszej Jedno z najdziwniejszych zjawisk XX wieku Nie dotyczy latających spodków to dziwne, wydarzenie miało miejsce w najbardziej zwyczajnym miejscu. Wyobraźcie sobie, zwykły dzień na dużym lotnisku. Na lotnisku pojawia się człowiek znikąd. Do dziś nie rozwiązano tej zagadki. To było w Tokio w roku 1954. Dzień był gorętszy niż zwykle, ale na lotnisku Haneida był duży ruch, tak jak zwykle. Na lotnisku w Tokio wylądował samolot z Europy. Ludzie wysiedli z samolotu, wśród nich był biały mężczyzna z brodą w średnim wieku. Zapytany przez obsługę odpowiedział, że przyleciał do Japonii w interesach. I że to już jest jego trzeci pobyt w Tokio w tym roku. Na początku mówił po francusku, ale potem zmienił język na japoński. W końcu zaczął mówić w kilku innych językach. W portfelu miał pieniądze w różnych europejskich walutach. Nie było wtedy jeszcze euro, miał funty, marki, peso, liry. Wszystko wyglądało normalnie, dopóki nie zapytano go, z jakiego kraju pochodzi. Wtedy sprawy zaczęły robić się dziwne. Mężczyzna odpowiedział, że pochodzi z Taured, kraju, który leży na granicy, francusko-hiszpańskiej. Mężczyzna został zaprowadzony do pokoju przesłuchań. Urzędnik stwierdził, że nie istnieje państwo, które nazywa się Tauret. Wtedy nasz bohater wyjął paszport, który wyglądał jak prawdziwy. Paszport był z kraju o nazwie Tauret. W środku były nawet pieczątki potwierdzające poprzednie podróże do Japonii i innych krajów. Podróżny mówił też o spotkaniu biznesowym w firmie, której nazwy nikt nie znał. Nie było rezerwacji w hotelu, w którym zarezerwował pokój. Biznesmen miał też książeczki czekowe nieistniejących banków. Pracownicy lotniska poprosili, żeby mężczyzna pokazał na mapie, gdzie leży jego kraj. Mężczyzna wziął mapę i bardzo się zdziwił, ponieważ w miejscu, gdzie powinien być jego kraj, Tauret, napisane było Andora. Był naprawdę zirytowany i powiedział, że jego kraj istnieje od tysiąca lat. Mężczyzna został zakwaterowany w pobliskim hotelu i był przez całą noc pilnowany przez straż. Niestety sprawy skomplikowały się, ponieważ strażnicy po wejściu do pokoju rano stwierdzili, że mężczyzny tam nie ma. Co najgorsze jego dokumenty biznesowe, paszport, prawo jazdy, wszystko Zniknęło spokoju strażników na lotnisku Policja prowadziła poszukiwania Ale nie odnaleziono ani człowieka, ani dokumentów Tak jakby nigdy nic się nie wydarzyło Wszystko wygląda jakby nic się nie stało, jednak wielu świadków potwierdza, że to zdarzenie miało miejsce w rzeczywistości. Czy człowiek z tauret przybył do nas z jakiegoś równoległego świata? Czy tauret istnieje w świecie podobnym do naszego? Fizyka kwantowa dowodzi, że cząsteczki podstawowe mogą jednocześnie istnieć w różnych miejscach i czasie. Skoro wszystko stworzone jest z tych samych cząsteczek, to znaczy, że jednocześnie istnieje wiele światów, wiele wymiarów. Wszystko to trudno mieści się w głowie. Słyszeliście, że ostatnio odkryto, że bardzo blisko naszego Układu Słonecznego znajduje się inny układ siedmiu planet o warunkach bardzo zbliżonych do ziemskich? Ten układ planet nazwano TRAPPIST-1. Mówimy, że to jest niedaleko. Niedaleko jak na kosmos. W rzeczywistości ten nowo odkryty Układ Planet znajduje się 39 lat świetlnych od Ziemi. Jak to jest daleko? Jeśli ktoś, kto jest na tej planecie, zapali latarkę o bardzo wielkiej jasności, to my, tu na Ziemi, zobaczymy światło tej latarki dopiero za 39 lat. Wydaje się daleko, jednak... W kosmosie 39 lat świetlnych To jest nic Na przykład galaktyka Andromedy Jedna z galaktyk, która znajduje się blisko naszej galaktyki Znajduje się 2,5 miliona lat świetlnych od Ziemi Niesamowite, prawda? Problem w tym, że kosmos jest tak ogromny Odległości są tak wielkie, skoro światło, które widzimy z galaktyki Andromedy dociera do nas dopiero po 2,5 miliona lat, to znaczy, że to co widzimy w tej chwili jest już zupełnie inne. Widzimy to co działo się w tej galaktyce, ale przed 2,5 milionami lat. Jak wyglądała wtedy Ziemia? Dwa miliony lat temu na Ziemi pojawiły się pierwsze homonidy. Istoty podobne do człowieka. Homo sapiens, czyli człowiek, taki jak my, pojawił się na Ziemi dopiero 200 tysięcy lat temu. Zatem jeśli ktoś patrzy na nas z galaktyki Andromedy, to widzi Ziemię, ale nie ma na niej jeszcze ludzi. Ale wróćmy do nowego odkrycia. Podobno planety, które znaleziono są mniejsze od Ziemi i tak jak Ziemia są zbudowane ze skały. Najciekawsze jest to, że te planety są tak bardzo podobne do Ziemi, że być może istnieje na nich woda w stanie ciekłym. Ilość energii, która dociera do trzech z tych planet jest bardzo podobna do ilości energii, która dociera do Ziemi, ze Słońca. Skoro istnieje tam woda, to może istnieje życie. Skoro odnaleziono już taki układ planet, nawet jeśli nie istnieje tam życie, to na pewno istnieje mnóstwo innych planet, być może znacznie dalej od Ziemi na których istnieje życie. Gwiazda układu TRAPPIST-1 jest o wiele mniejsza od naszego Słońca i ma od niego mniej energii, ale planety krążą znacznie bliżej swojej gwiazdy niż Ziemia od Słońca. Wydaje się, że ten układ planet jest bardzo blisko. Tylko 39 lat świetlnych od Ziemi. Jednak dla nas ludzi to bardzo daleko. Musimy więc nauczyć się podróżować nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Czas jest kolejnym wymiarem, czwartym wymiarem. Mamy trzy wymiary przestrzeni. Czas jest czwartym wymiarem. Każdy z nas ma swój własny czas. Nie istnieje czas, Jednakowy dla wszystkich. W 1950 roku w Nowym Jorku pewien mężczyzna został potrącony przez samochód. W dużych miastach czasami dochodzi do wypadków. Nie ma w tym nic nienormalnego, nic dziwnego. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Niestety mężczyzna Rudolf Franz Zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Jedna rzecz zastanowiła śledczych. Mężczyzna był ubrany w rzeczy, które od dawna nie były już modne. Rudolf Franz wyglądał jak człowiek żyjący w XIX wieku. Dlaczego był tak ubrany? Może lubił styl retro, może był aktorem? Może po prostu miał ekscentryczny styl ubierania? Po dokładnym przeszukaniu okazało się, że mężczyzna ma przy sobie pieniądze z XIX wieku, staroświecki zegarek oraz prawie nowe wizytówki ze swoim nazwiskiem. Znaleziono przy nim również list, Policja rozpoczęła śledztwo. Zaczęto szukać bliskich Rudolfa Fręca. Jednak poszukiwania szły bardzo wolno. W końcu udało się odnaleźć starszą kobietę, która jak twierdziła była wdową po Rudolfie Francu juniorze, który zmarł pięć lat temu. Opowiedziała ona historię ojca swojego męża, Rudolfa Frenca Seniora Okazało się, że Rudolf Frenc zginął w 1876 roku W niewyjaśnionych okolicznościach Po prostu wyszedł z domu i nikt go więcej nie widział Nigdy nie odnaleziono Rudolfa Frenca Seniora Ani żywego, ani martwego czy to po prostu zbieg okoliczności? Po prostu dwóch ludzi o tym samym nazwisku? Nie. Okazało się, że adres na wizytówkach, które znaleziono u potrąconego mężczyzny w 1950 roku, był taki sam jak adres zamieszkania zaginionego Rudolfa Frenca w 1850. 76 roku. Czy Rudolf Frenz Senior podróżował w czasie? Dziś nie znajdziemy odpowiedzi na te zagadkowe wydarzenia, ale może kiedyś, w przyszłości, wszystko to będzie zwyczajne i normalne, łatwe do wytłumaczenia. Jeszcze 100 lat temu. Przesłanie wiadomości z jednego miejsca w drugie trwało kilka tygodni. Dziś przesyłamy wiadomości w ciągu ułamków sekund. Nasza wiedza o świecie zmienia się bardzo szybko. Tak nam się przynajmniej wydaje, bo co to znaczy bardzo szybko w kontekście kosmosu? Zostawiam was z tymi pytaniami, na które... Nikt nie ma dziś odpowiedzi. Nasz podcast dobiega końca. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie, że uczycie się języka polskiego właśnie ze mną. Piotr, ten podcast jest o języku polskim? Dlaczego nie uczysz nas gramatyki? Dlaczego nie odmieniamy słów przez przypadki? Moi drodzy, tu uczymy się polskiego inaczej. Nie tak jak dawniej, w XIX wieku. Proponuję Wam metodę znacznie szybszą i znacznie ciekawszą. Ale to, czy skorzystacie z tej metody, zależy tylko od Was. Ja przygotowuję materiały dla Was, podcasty, klub VIP, historyki z pytaniami i odpowiedziami. A Waszym zadaniem jest regularne, codzienne słuchanie, czytanie, używanie języka polskiego. Jeśli będziecie robić to codziennie, to nie ma siły, nie ma takiej możliwości, żebyście nie nauczyli się polskiego. Rozumiemy się? Wszystko jest w waszych rękach. Wszystko zależy od was. Wiem, że jest tu bardzo dużo osób, które zrobiły wielkie postępy, które bardzo dobrze mówią po polsku. Skąd to wiem? Dostaję od was listy, nagrania. Mam wiele dowodów na to. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wszystkie e-maile, wiadomości, które do mnie wysyłacie i czekam na jeszcze, czekam na wiadomości od was. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dziękuję za dziś i oczywiście do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl